Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Man, it doesn't show signs of stopping And I brought me some corn for popping. Witamy w kolejnym podcaście blogu Johna Cichonio oraz Realservice.pl To nasze, e, nasze ostatnie spotkanie w tym roku już. Spotkanie świąteczne i e, podcast będzie konkursowy, także warto z nami zostać do samego końca. Będzie można wygrać ciekawe nagrody. E, ja jestem Cichonio, e, ze mną jest oczywiście Johnny. Witajcie. I e, w poznaniu jest z nami Tomek. Witaj Tomek. E, witam wszystkich. Nastrój świąteczny, już się, kończy się szkoła, kończy się praca, wszyscy idą na urlopy, będziemy też mieli trochę odpoczynku od piłki hiszpańskiej, jesteście tak ogólnie rzecz biorąc tą rundą usatysfakcjonowani czy... Czy, czy, czy żałujecie, że, że będzie ten tydzień przerwy? Jeszcze byście sobie jakieś mecze poglądali w najbliższym czasie, Tomek. E, oczywiście, ja jestem zależniony od piłki nożnej, więc e, najbliższy weekend będzie dla mnie bardzo ciężki. Nie, nie, nie, nie lubię świąt właśnie między innymi przez to, e, że jest ograniczona ilość spotkań. Chyba dopiero drugiego dnia świąt Liga Angielska rozegra jakiś mecz, także będzie ciężko. No tak, o ile, o, ile, o ile w ogóle rozegra, bo mają teraz problemy z spogodowe, tam te mecze są, mecze są odwoływane. Um, Johnny, Ciebie te, te pół roku zadowoliło? Odpoczniesz sobie z przyjemnością? Znaczy zadowoliło mnie, ale bym jeszcze sobie poglądał tak jak Tomek i szczególnie Barcelonę, która jest w fenomenalnej formie, więc mm, każdy weekend bez meczu Barcelony to, to, jest, to jest jakby święta bez prezentów no to zamiast, zamiast meczu Barcelony będziesz miał święta, miejmy nadzieję, że prezenty będą, <głos> będą zadowalające. Przechodzimy w takim razie już do meczów Wielkiej Dwójki. Oczywiście derby Barcelony były w, w sobotę, były pierwszym z tych, z tych dwóch meczów. Przed tym meczem mówiło się dużo o tym, że to może być jeden z najcięższych meczów Barcelony w, w rundzie. Guardiola oczywiście tak mówił, bo. Chciał zmotywować swoich zawodników, prawda? To jest, to jest jego pomysł na, na utrzymanie wysokiej formy. Wynik nie wskazuje na szczególne trudności Barcelony. Może krótko powiedzcie, czego się spodziewaliście po tym meczu i, i, i, i czy ten mecz faktycznie zgodnie z waszymi przewidywaniami się potoczył, Tomek? Ja spodziewałem się właśnie takiego spotkania, może, może nie do końca jeśli chodzi o wynik, ponieważ wynik jest wyższy niż się spodziewałem, natomiast spodziewałem się takiego stylu gry ze strony Espanolu, czyli wysoki pressing, bardzo agresywna gra, ścisłe, ścisłe krycie, gra na, na, na wysokim poziomie motywacji, blisko siebie, w obronie również bardzo blisko siebie, tak, także takiej, takiej gry Espanolu się Spodziewałem, może spodziewałem się, że Barcelona będzie miała trochę większe problemy z tym zespołem Espaniolu, wynik przerósł moje oczekiwania. Johnny, podejrzewam, że, że z wyniku jesteś zadowolony. Czy Espanyol cię czymś zaskoczył? Hmm. Czy mnie czymś zaskoczył? No nie wiem, czy mnie zaskoczył, ale <śmiech> no może postawą do, do samego końca. znaczy, że egzekwowali taktykę do samego końca. W ogóle przez ani moment w ogóle nie widziałem w nich e, czegoś takiego, że no ok, poddajemy się już jest 4-1 czy, czy 3-1, więc nie mam szans. Ciągle ciągle była ta walka. Ja muszę powiedzieć, że to był najcięższy mecz Barcelony w, w, w tej rundzie. Może porównywalnie ciężki był mecz z Villarreal. No, A co byś powiedział na przykład o tych meczach, w których traciliście punkty? Z Herkulesem, przegraliście z, z Majorką, było 1-1. Nie powiedziałbym, że to były ciężkie mecze. W sensie to, to po prostu była słaba forma Barcelony i to był początek sezonu. Przegraliśmy zasłużenie jakby to, ale to nie było tak, że byliśmy w dobrej formie i nagle Herkules postawił nam takie warunki, że nie mogliśmy po prostu nic zrobić. Po prostu my byliśmy w słabej formie i Herkules dwa razy skontrował, dwa razy w gola. I było po meczu, Barcelona nic nie zrobiła. Z Majorką straciliśmy punkty w ostatnich minutach i, i, i a w pierwszej połowie. No ale my strzeliśmy gala w drugiej połowie. W każdym razie to, to nie było, to nie było jakby, ja nie uważam, że to był ciężki mecz to po prostu byliśmy w swojej formie. Jeżeli jest, mówię o ciężkim meczu, to mówię o takim, w takim momencie, kiedy my jesteśmy w dobrej formie, drugi zespół jest w dobrej formie i stawia nam mocne warunki. i i Villarreal, i Espaniol postawiły nam najtrudniejsze warunki. Espaniol zagrał agresywnie, tak jak, tak jak miał zagrać, wysoką obroną. Chciał zneutralizować nasz środek pola, Messiego, wie. Zapomnieli chyba trochę o Pedro i zapomnieli o tym, że Messi w tym sezonie jest kimś więcej niż napastnikiem. 11 z mówi samo za siebie I, i, i naprawdę jestem pełen podziwu, tak jak napisałem wspaniałym, chociaż może to zabrzmi dziwnie, bo przegrali 5-1, ale no, naprawdę to był ciężki mecz. No ja, pełen podziwu, tutaj nie do końca się zgodzę, ponieważ rzeczywiście zagrali, zagrali najlepiej, najlepiej jak potrafili. Z panią zniósł się na wyżyny swoich umiejętności w tym spotkaniu, jednakże ja nie, nie lubię zespołów, które kopią nas po nogach. Myślę, że jednym z sukcesów Barcelony w tym spotkaniu było nie tylko zwycięstwo, ale zakończenie, zakończenie tego spotkania bez żadnej poważnej kontuzji. Wie, wiele, ja rozumiem, że, że, że zespół tak jak panią, są to dermy, zespół tak jak panią, e, podchodzi do, do takiego spotkania śmiertelnie poważnie, jest to dla nich najważniejszy mecz w sezonie, ale jednak wiele z tych fauli, które popełnili mogliby sobie e, darować, także ja, ja bałem się, że, że, że ten mecz skończymy z ofiarami e, na naszym koncie, także cieszę się, że, że wszyscy są zdrowi. To jest, to jest słuszna uwaga i... Yy... Ja w ogóle zauważyłem, że to. Znaczy, nie pierwszy raz, nie wspominając, genderowy, prawda? Nie pierwszy raz się taka sytuacja zdarza. Ja nie wiem, czy nie, nie musicie się trochę, trochę z tym liczyć. Na przykład, mecz z Almerią był akurat trochę wyjątkowy pod tym względem, bo oni, oni wam krzywdy nie zrobili, ale wyobrażam sobie, że dużo drużyn, które przegrywają po 0.5, 0.8 po prostu, będą chciały jakoś, jakoś tą frustrację frustrację wyładować. Chciałem tylko się odnieść do tego, co Jenno powiedziałeś. Trochę zaskakujące te słowa o najtrudniejszym meczu, mimo wszystko, bo jeżeli dzielimy rundę na mecze, w których jest, mamy dobrą formę i na te, na, na, te, na te, w których mamy złą formę, no to, to to jest trochę, nie wiem, moim zdaniem uzasadnione. Tak samo mógłbym powiedzieć, że tak naprawdę Real wcale nie miał trudnego meczu z Sewillą. No ale to, to w takim sensie, że obie drużyny nie były w dobrej formie, a Sewilla. No, nie postawił jakby wysokich trudnych warunków, prawda? Ale ja nie mówię, że jakby. Bo ty, ty, ty myliczko, chyba. Bo chodzi mi o to, że Barcelona wtedy nie była, zagrała słaby mecz. Bardzo słabo grała z Herkulesem i z Majorką. Ale dla, dla, dla, dlaczego na przykład ym, odbierasz Herkulesowi to, że to on sprawił też, że Barcelona miała problemy? Ja nie odbieram, tylko nie mówię, że to był jakby. To nie był najcięższy mecz yy, w tej rundzie. To, że przegraliśmy, okej. Okay. I... I patrząc na wynik, można, można powiedzieć, że tak, Barcelona, dla Barcelona najcięższym meczem był mecz z Majorką i z Herkulesem. Ale patrzysz na grę i widzisz, że po prostu Barcelona była bez formy. Herkules zrobił swoje, to co musiał zrobić. Nie wszystkie zespoły na to stać, jak, jak widzieliśmy na przykład Sywila, tak? Teraz Realnie Real nie jest w najlepszej formie, no, ale Sywile okazała się w jeszcze gorszej. I chodzi mi o to, że po prostu nie, nie, mogę, nie mogę tego nazwać po prostu trudnym meczem bo to nie był wyrównany mecz gdyby to był wyrównany mecz jakby że dwie, dwie, dwa zespoły grają no jakby mniej więcej na tym samym poziomie no to wtedy można to nazwać trudnym meczem. Okej okay, no w, w każdym razie ja życzę wam więcej w takim razie tych łatwiejszych meczów niż, niż tych trudnych. Ym, I ym, przechodzimy do meczu z, z Realu z Sevillą. Mecz, wokół którego powstało dużo kontrowersji i bardzo dużo emocji, niekoniecznie ze względu na to, co, co zaprezentowali z piłką jedni i drudzy zawodnicy. Na boisku wygrał Real 1-0 po golu Di Marii. Real grał już w tym momencie w dziesiątkę. I, i indywidualna akcja Ozila właściwie ten, tą, tą bramkę wypracowała. No i, i w zasadzie wszystkie głosy komentatorów, kibiców są zgodne, że na no to się po prostu nie dało patrzeć, że mecz był bardzo brzydki. Sevilla nie, nie, nie próbowała atakować, nie próbowała grać w piłkę, tylko wydawało się, że, że remis ich absolutnie zadowala i, i każdym każdymi możliwymi środkami chcieliby ten remis wywalczyć. Real z Korei nie, nie, nie najlepiej sobie radził z głęboko cofniętą Sewillą. Oni przede wszystkim, to znaczy Real, przede wszystkim grają na kontratach. Prawda? Tymczasem Sewilla zostawiła sześciu, siedmiu zawodników za każdym razem na swojej połowie przed, przed swoim polem karnym, więc te kontrataki siłą rzeczy po prostu nie, nie, mogły, nie mogły w ogóle wychodzić. Brakowało zdecydowanie Szabiego Alonso, który... W momencie kiedy, kiedy tam jest gęsto w, w przodzie i, i nie ma za bardzo miejsca na rozegranie piłki on potrafi przenieść ciężar na drugą stronę. Zabrakowało właśnie, właśnie jego długich podań, jego długich przerzutów. Kedira bardzo słabo zagrał. Las próbował trochę rozgrywać ale to rozgrywający nie jest natomiast mnie rozczarował Ozil zwłaszcza w pierwszej połowie poza, poza, poza, i poza tą jego akcją bramkową który po prostu nie brał na siebie ciężaru rozgrywania piłki często się chował wśród obrońców i nie, nie, nie, jakby nie dawał opcji obronie o do, do rozegrania tej piłki do wyprowadzenia jej do przodu. Sporo kontrowersji wokół sędziego narosło, który dał w tym meczu 12 żółtych kartek i dwie czerwone. Tomek, czy ty uważasz, że, że, że pretensje Realu Madryt do, do pana Klosa Gomesa są uzasadnione w tym meczu? Jeśli chodzi o te, tą główną decyzję, czyli czerwoną kartkę, uważam, że, że Carvalho tą czerwoną kartkę spokojnie, spokojnie mógł dostać. To były dwie żółte kartki, obydwa za, za, za faule dosyć. Jeden za, za fał taktyczny, drugi za, za brutalne wejście w zawodnika. Także, także te dwie żółte kartki tutaj sędzia miał, były by, by uzasadnione. Sędzia miał podstawy, żeby je pokazać. Jeśli chodzi o rzut karny na Granero, mięciutki, nie, niekoniecznie do podyktowania. Natomiast mylili się sędziowie asystenci. Zdaje mi się, że, że tam był, był problem czy trzema spalonymi. Także no nie Realu w tym momencie, ale nie przykładałbym w tym meczu do, do sędziego wielkiej wagi. Myślę, że to nie, nie sędzia był decydujący w wyniku. Real wygrał, więc faktycznie nie można powiedzieć, że, że sędzia wynik wypaczył. Natomiast no przynajmniej trzy, trzy, trzy spalone, które niesłusznie odgwizdał w momencie, kiedy zawodnicy Realu chodzili na czystą pozycję plus ta akcja Granero w drugiej połowie. Przepraszam, Negredo. Kiedy wyszedł sam na sam z jasny, no on też był wtedy na spalonym. John jeszcze twoje słowo o sędzi. Ja, ja jestem z takiego zdania jak Tomek. W sensie o żadną kartkę nie mam pretensji do sędziego, i sam dał te kartki, które dał sędzia. No i spalony. Zgadzam się z Wami, że po prostu błędy liniowych i sędziego, który po prostu wierzył im, no ale nie ma innego wyjścia raczej. Więc no trzy spalone, tak, tak jak mówicie, no ale to, to, to nie sędzia tutaj był najgorszym aktorem tego, tego spektaklu, jeżeli można tak to nazwać. Tak, tak no, trzeba się zgodzić, problemem Realu w tym meczu nie był sędzia, tylko problemem Realu byli sami zawodnicy Realu, czyli, czyli to jak beznadziejnie zagrali w tym spotkaniu. Także to, to takie szukanie, szukanie dodatkowych wymówek pracy sędziego w tym meczu. zwracam uwagę na, na pracę sędziego, ale ale oczywiście mecz wygląda tak jak wyglądał z, z, oczywiście za sprawą piłkarzy natomiast zdecydowanie pozytywem dla, dla Realu Madrid jest w tej sytuacji to, że jednak trzy punkty zgarnęliśmy mimo, że graliśmy w dziesiątkę, sytuacja była naprawdę trudna ja szczerze mówiąc trochę już traciłem nadzieję po tej czerwonej kartce dla Carvalho która nawiasem mówiąc zgadzam się, że, że no zasłużył bo tam łokciem potraktował Negredo tym, tym, przy, przy tej drugiej żółtej i bałem się że realnie będzie stać już po prostu na, na jakiś zryw który mógłby ten mecz przesąd, przesądzić tym bardziej że do tej pory takich zrywów brakowało. Tymczasem do, brawa dla Ozila który wziął odpowiedzialność na własne barki na przykład Ronaldo tego nie zrobił mimo że byśmy oczekiwali tego w tym momencie zaskakująco no bo, powiedzmy że, że, że Sevilla to akurat jest drużyna która które nie można porównać do Barcelony, prawda? Także jednak byśmy się spodziewali, że, że nawet, nawet jeżeli, jeżeli Cristiano w tych, tych najtrudniejszych meczach trochę gra poniżej swojego poziomu no to i tak i tak można więcej od niego wymagać w meczach takich jak ten. Tymczasem Ozil błysnął, błysnął też Di Maria, Real zgarnął trzy punkty i uda się teraz na, na zasłużony odpoczynek, chociaż krótki, oczywiście jeszcze po, po meczu w Pucharze Króla no i wracając jeszcze do sędziego na moment, ale tylko po to, żeby, żeby przejść do, do ogólnej sytuacji w, w klubie w tej chwili, Mourinho na konferencji prasowej po meczu pokazał kartkę z 13 błędami wydrukowanymi, z 13 poważnymi błędami sędziego i to była konferencja z jego strony bardzo agresywna, nie tylko zresztą pod, pod adresem arbitra, czy arbitrów w ogóle, ale także dużo pretensji miał do, do zarządu klubu. Także wydaje się, że, że ten okres końca, końca starego roku, początku nowego, może być w, w realu trochę, trochę gorący. Po pierwsze, Mourinho domagał się większej, bardziej, bardziej zdecydowanej, bardziej agresywnej postawy klubu. On wspomniał o, o, o tym, że jest w klubie pewna instytucja, która powinna, czy, czy hierarchia, która powinna bardziej działać na korzyść drużyny, bardziej ich bronić. Wspomniał o tym, że, że nie czuje wsparcia klubu dla drużyny i, i dla siebie, mimo, że on jakby dla drużyny się cały czas poświęca. To były, to były przede wszystkim pretensje, oczywiście nie wprost powiedziane, ale do, do Waldano, który jako dyrektor sportowy on powinien z ramienia powiedzmy zarządu występować właśnie w obronie drużyny. Wiadomo, że to nie jest zadanie Pereza, który jakby powinien stać trochę ponad tym mimo wszystko. I ten konflikt z Waldano wydaje się dosyć, dosyć problematyczny w tym momencie, bo Mourinho nie chce z nim rozmawiać, Mourinho chce rozmawiać bezpośrednio z, z Perezem. Z kolei Perez próbuje... Mm, Perez próbuje y, sprawę łagodzić i, i teraz było, był ten obiad świąteczny, y, po którym niby, niby doszło do pojednania Mourinho i Waldano. Czy połamali się opłatkiem? <laughs> y, nie wiem, czy taka jest tradycja, Johnny w ogóle tam, tam w Hiszpanii. W każdym bądź razie, Mourinho siedział po prawicy Pereza. Y, w zeszłym roku y, przy sobie y, Perez wolał mieć kapitanów drużyn koszykarskiej i piłkarskiej. Tym razem wybrał, wybrał trenerów. Y, i, I właśnie Murinio siedział na tym najważniejszym miejscu. Waldano siedział po drugiej stronie stołu. Być może to jest, być może to jest znaczące. Ja podejrzewam, że, że, że Florentino próbuje w ten sposób przede wszystkim jakby zażegnać ten spór takimi gestami bardziej i tworzy, starając się stworzyć jakąś atmosferę, mniej natomiast jakimiś konkretnymi decyzjami. Wiadomo, że, że punktem zapalnym w tym momencie jest sprawa transferu napastnika, którego Mourinho potrzebuje i o którego coraz się o którego, o, o którego coraz głośniej się domaga. Natomiast wydaje się, że, że zarząd nie zamierza mu ulegać, i, i o ile transfer Fernando Jorente w lecie jest bardzo prawdopodobny, to oni nie chcą, nie chcą w tym momencie trzeciego napastnika, który by szansę Benzemy na występy w pierwszym składzie zmniejszył. Więc Florentino trzyma się jednak jakichś swoich, swoich decyzji politycznych, tak naprawdę trochę sprzed paru sprzed lat. I stara się jeszcze jakoś tego swojego projektu Galacticos 2 bronić. Nie wiem, czy to wyjdzie ostatecznie na dobre. Nie najlepiej też działają na atmosferę w klubie sytuacje takie jak niezaproszenie na, na obiad z kapitanami Diary i Marcelo, którzy są trzeci i czwarci w, w kolejce do noszenia opaski. Perez i, i Valdano spotkali się z Sergio Ramosem i z Casillasem, natomiast Natomiast z pozostałymi kapitanami nie. To jest zastanawiające. W zeszłym roku spotkania odbywały się z całą czwórką kapitanów. Poważnie myślę, że to ma jakiś wpływ na zespół, że nie zaprosili Diary i Marcela. Ja też bym ich nie zaprosił. No to są no, Jest to w ogóle śmieszne. Tutaj widzę, jak w ZSRR, na podstawie tego, kto obok kogo siedzi, tam przynajmniej jeśli chodzi o dygnitarzy, na podstawie, kto, na podstawie tego, kto obok kogo siedział podczas pochodów pierwszomajowych, wyciągano wnioski, kto zajmuje jaką pozycję w partii. Widzę tutaj, w realu obowiązują podobne standardy, czyli kto obok kogo siedzi na wigiliach klubowych, tak różnego rodzaju spotkaniach. Możemy wyciągać wnioski na temat polityki klubu. No jest, jest to bardzo ciekawe, jest to bardzo ciekawe. Ja myślę, że to jest ym, polityka po prostu i dyplomacja. No, Perez ma taki styl, jaki ma, i on, on, y, do, u niego gesty są bardzo ważne. I y, y, ja myślę, że y, jakkolwiek śmiesznie to momentami wygląda, no to, y, to y, cieszę się mimo wszystko, że to Mourinho siedział przy nim, a nie Waldano. Na no, Znaczy możesz się cieszyć, no bo to jest jedno, jakaś, jak, może jeżeli tak jak mówisz, to jest jakieś wykazanie poparcia dla Mourinho, ale jeżeli mogę się odnieść do konferencji prasowej Mourinho i tego co powiedziałeś, to po pierwsze kto w ogóle na konferencję prasową przynosi listę 13 błędów czy tam ilu, i w ogóle listę błędów sędziego i pokazuje i mówi, że jeszcze nie nie może i pokazać, bo go zaraz ukażą i pokazuje tę listę, w ogóle co to za pomysły są? Jego zespół wygrał, tak? To niech już nie narzeka. No naprawdę, kurczę. Mourinho jest wydaje się być spokojnym gościem. Tak? A dlaczego musi być jakiś. Nie wiem, czemu ciągle winy szuka gdzie indziej. E, e, ciągle szuka winy poza klubem. Ciągle wywiera presję na, na federacji, na sędziach, żeby. E, no nie wiem, żeby pewnie im lepiej sędziewali albo ciągle narzeka na to. Po, po co takie rzeczy robić w ogóle? Nie, naprawdę nie rozumiem tego, nie widziałem jeszcze nigdy, żeby ktoś przyniósł jakąś listę błędów sędziego i w ogóle nie chciał jej pokazać, ale w końcu jej i tak ją pokazał, więc o co chodzi w ogóle? Co to jest w ogóle za lista? To jest jakiś oficjalny dokument? Czy, czy ja również mogłem sobie napisać taką listę podczas meczu, przesłać faksem Mourinho i on by ją przyniósł na konferencję brasową? No to, to, to jest jakaś kompletna bzdura. Ten dokument nie jest oficjalny w tym, w tym sensie, że on nie zostanie... Żadne formalne kroki nie zostały wszczęte prawda, w związku z tym sędziowaniem. Natomiast on był wydrukowany na papierze klubowym. Więc Uuu. więc wydaje się, wydaje się, że nie wiadomo czy czy to jest tak naprawdę przypadek tylko tego meczu, czy to na, na, postawy, na, na potrzeby tego, te, tej konferencji zostało wydrukowane. Natomiast niewykluczone, że Mourinho po prostu ma kogoś, kto mu przygotowuje taką listę w każdym meczu błędów sędziego, żeby to mieć na papierze. E, tuż po meczu, po, tuż po tej konferencji pier, pierwsza opinia była taka, że to jest jego lista. Potem gdzieś czytałem, że jednak to nie on zrobił tylko ktoś w klubie i, i ktoś mu dał. I nie wiem czy na jego polecenie, więc trudno powiedzieć. Ty też się nie orientujesz, więc trudno powiedzieć, pewnie nikt tego nie wie. No ale sam pomysł jest w ogóle o tyle dziwny, że skoro nie ma w ogóle jakby intencji wysyłania tego choćby do federacji, chociaż nie wiem jaki to miałoby mieć sens, skoro jest obserwator na meczu i widzi co się dzieje. Poza tym sędzia jakby nie wypaczył wyniku. Więc o, o co po, po co robić? mi tylko o to, po co robić takie zamieszanie? Po, po co stwarzać wrażenie, że jest, coś, jest jeszcze jakieś drugie dno, dno, że są jakieś jeszcze siły, które oprócz tego, że piłkarze nie za dobrze grają, to jeszcze ktoś inny tutaj nie pozwala im dobrze grać, może, może właśnie sędziowie, może, może kibice, a może nie wiem, słońce im przeszkadza jak Ludzkowi może z Manchesterem. Nie no, to, to jest tra tradycyjna polityka Mourinho, polityka oblężonej twierdzy. Także dla mnie nie jest, nie jest to za, żadne zaskoczenie, dla nas tylko ciekawiej możemy się chwilami pośmiać yy, z Jozem. To jest Mourinho strategia budowania drużyny, jedności wokół drużyny i yy, yy, widać, yy, że on to znaczy kiedy się zatrudnia Mourinho trzeba się po prostu z tym liczyć i teraz mówię w tej chwili o, o klubie i on wymaga od klubu też, żeby mocniej stał za nim i za drużyną I ciekaw jestem właśnie jak to, jak, to, jak to wpłynie, jak to klub rozwiąże, bo do tej pory zarząd było tak, że zarząd tak naprawdę trenerów szczególnie nie wspierał, bardziej traktował ich powiedzmy przedmiotowo natomiast z Mourinho to oczywiście takie coś się nie udaje albo on, ja myślę, że albo, albo zarząd będzie musiał trochę się nagiąć do jego stylu i mocniej stanąć za drużyną, nawet ryzykując jakieś tam konflikty ze, z światem zewnętrznym albo po prostu Mourinho długo miejsce nie zagrzeje i to niekoniecznie ze względu na wyniki. Natomiast ostatnie, ostatnie jeszcze słowo na ten temat. W obronie Mourinho chciałem powiedzieć tyle, że Generalnie poziom sędziowania w, w lidze hiszpańskiej jest naprawdę niski i no i moim zdaniem to, to pan Klaus Gomez to jest pierwszy po prostu na, na, na przykład tego jak kiepscy jak są sędziowie w tej Lidze, bo to nie jest, nie jest już pierwszy jego, jego słaby mecz nawet w, te, w, w, w tej rundzie nie wspominając o of stopping.